Wszystkich bardzo serdecznie. Konsolowiec.pl z tej strony, podcast numer 17. i Zapraszamy Was do słuchania i witamy Was bardzo serdecznie. Ze mną w studiu wirtualnym są Tomek Doktorski. Cześć. Mateusz Widut. Hej hej, Piotrek Modzelewski. Hey, ho. Jestem oczywiście ja, wasz kochany prowadzący, Filip Cholebczyński. Na początek zajmiemy się właśnie dosyć ciekawą kwestią, szczególnie przy ostatniej premierze jednego z największych krapów tego roku, Medal of Honor, czyli jak zmieniły się FPS-y. Czyli najpierw mieliśmy wielką manię i wielki hype na początku XXI wieku na II wojnę światową i to zarówno w serii Call of Duty, Battlefield, jak i Medal of Honor. A teraz nagle wszyscy przeskakują do czasów współczesnych, oprócz serii Ghost Recon, która oczywiście z swoim Future Soldierem wyskakuje gdzieś w przyszłość. No i właśnie, panowie, jak myślicie, czy, czy, czy jest to jakoś związane z tym, co dzieje się obecnie na świecie, czy też może twórcy gier tak po prostu sobie zasiadają przy takim wielkim, okrągłym stole i mówią, dobra, słuchajcie, to od tego do tego roku będziemy e, skupiać się na II wojnie światowej, a później przeskoczymy do czasów współczesnych, puścimy muzyczkę Linkin Park i stworzymy takiego krapa jak A może już się po prostu przejadło to graczom? To znaczy nie, ja myślę, że to właśnie dzięki... Call of Duty Modern Warfare tym pierwszym. To, że się tak w takim nakładzie sprzedało, tyle zarobiło, to po prostu jakby zmusiło innych dystrybutorów do zrobienia czegoś te, takiego samego, znaczy się producentów. No a, no a, a no jak myślisz, Tomek? Jak, jakie jest twoje zdanie na ten temat? Czy, czy rzeczywiście to Modern Warfare pierwsze przesądziło o, o, o świecie fps ów znaczy, no ja myślę, że po prostu się przejadło to graczom, bo, bo pamiętajmy, że po, po, po wypuszczeniu pierwszej części Modern Warfare, po zapowiedzi kolejnej części, która znowu wróciła do, do, do II wojny światowej, wszyscy gracze byli oburzeni, bo spodziewali się, że będzie to znowu w, a w przyszłości się działo. Także, także tutaj myślę, że, że to są gracze głównymi winowajcami tego, że już jest coraz mniej gier, które się dzieją w II wojnie światowej. Znaczy się wiesz, ja też bym był wkurzony, jeśli kolejny raz musiałbym lądować na Normandii i to wszystko to samo widzieć, ale no, jest dużo innych frontów, które nie zostały pokazane w grach do tej pory. Przynajmniej no. FPS-owych albo no, FPS-owych. Jakieś na przykład wątki dziejące się w Polsce, bo to tak naprawdę tylko, tylko w kd trzecim było. Jakieś tam mała kompania. No. no, Ale oczywiście, no wydaje mi się, jeżeli chodzi oczywiście o te polskie wątki, to, to raczej moglibyśmy prosić o to naszych rodzimych twórców, żeby coś z tym zrobili, a nie tworzyli gry po kroju Sniper Ghost Warrior, które. Znaczy się, wiesz. Próbowali robić mortyre. Mortyra, tak, ale no ja, proszę, ale to, to wiadomo. Nie mówię o mortyrze, no. Mortar to jedna z tych gier, o których wolimy, wolimy przemilczać. Um, jeżeli chodzi o, o moje zdanie w tej kwestii, to trzy, trzymam się tego, że jednak chyba z, znudziła się ta druga wojna światowa. Ja sam już nie mogłem wytrzymać tego i tak jak uwielbiam serię Call of Duty od samych jej początków, tak po prostu już nie mogłem po raz kolejny wchodzić w ten świat i to wchodzić w buty żołnierza z Związku Radzieckiego, czy to, czy to Wielkiej Brytanii, czy to Stanów Zjednoczonych, to było po prostu już nudne. I to się przejadło. To już nawet saboter był bardziej jakiś rewolucyjny, jeżeli chodzi o, o, o spojrzenie na tą II wojnę światową. Modern Warfare, pierwsza Modern Warfare naprawdę zmiotło mnie z powierzchni ziemi, a drugie po prostu przyszpiliło mnie z moją rozwartą szczęką do podłogi, um, dlatego, że uważam, że są to jedne z najlepszych FPS-ów ewa. Nie jestem jakimś fanboyem, ale po prostu no, naprawdę zrobiły na mnie niewiarygodne wrażenie. Ale Filip, powiem, przepraszam, że ci przerwę. Na co no. ty chyba najbardziej w FPS-ach zwracasz uwagę? Na, na, na fabułę, na gameplay? Właśnie, bo było... wiesz co, szczerze powiedziawszy, na fabułę połączono z dynamicznym gameplayem, dlatego, że dla mnie FPS musi być szybki Musi mieć historię, która będzie mi się raczej kojarzyć z jakimś naprawdę niezłym filmem akcji, a takie było dla mnie Modern Warfare 2. Co z tego, że gra była krótka, jeżeli była naprawdę cholernie dynamiczna i była po prostu fantastycznym filmem, w którym brało się udział. No oczywiście nie będę tutaj przeróbował dodatkowo. No Antwerpę, czy... masakrycznie głupia. Nie masakrycznie sobie... głupia. Nie Przypomnij sobie level, na którym strzelaliśmy się w McDonaldzie. Przypomnij sobie level, na którym chodziliśmy po lotnisku i strzelaliśmy bez powodu. To nie było strzelanie bez powodu właśnie. To, to, to, to nie jest takie, że, że nie rozumiem troszeczkę właśnie tego, dlaczego mówisz, że było to bez powodu. To miało swój powód. To miało przede wszystkim miało na celu jakby pokazanie danego konfliktu z nieco innej perspektywy i z innej strony. Poza tym nie trzeba było tam nawet strzelać, to już było kilka gameplay pokazanych, na których nie trzeba było w ogóle ani jednego pocisku tam wystrzelić w tej misji na lotnisku. Dobra, ale strzelali na McDonald'zie. No nie a rozumiem, tak, no strzelanie w McDonald'zie. A tak, tak, no, tak Mag... nawiały dom. No, było akurat fan, fan, fantastyczne, moim zdaniem. Była naprawdę fajna było sprawa. Śmieszne. No nie no, ale no, to są takie. Bardziej można było się uśmiać niż. No ale, no, tak, tak, jak, tak jak w World at War, gdzie, gdzie atakujemy Berlin i na koniec z flagą postrzeleni stawiamy e, jakby kropkę, kończąc wojnę drugą światową. To, to tak samo wydaje mi się no, w Modern Warfare później coś takiego było. Tu muszą być takie monumenty, muszą być pomniki historii, które wszystkim będą się kojarzyły e, i, i które będą wywoływały w nas emocje tak silne, Ee, że dzięki temu na przykład ja później mówię, że jakaś gra jest fantastyczna, no bo właśnie nie było nigdzie indziej. W Bad Company nie miałem misji, w której byłbym e, w białym domu i, i, i strzelał wszędzie do helikopterów, do czołgów i tak dalej. Ale wiesz to znaczy przynajmniej z mojej strony ja lubię gry, z, z których mogę coś wynieść, a nie czysto hamburgerową rozrywkę ale nie powiedziałbym, no ja przede wszystkim wynoszę z tego wielki fan i naprawdę fajną historię no to roz, nie chodzę, rozrywka nie chodzę, no, no to, to to wynosisz, no to każdy to wynosi z tego. no gry. nie, no ale chodzi o to, że są niektóre gry, które starają się być bardzo ambitne i, i e, na przykład gry od Bioware są bardzo ambitne mają głęboką historię i trzeba się w nie naprawdę zagłębiać żeby, żeby coś z nich, z nich wynieść a ja mamy Modern Warfare, który ma po prostu nas odstresować i ma ci nam szybką rozgrywkę. Przecież tam multiplayer też nie jest jakiś super super mega głęboki, tylko no to jest szybka rozgrywka. Bierzesz perki, wchodzisz do gry, napierdzielasz się przez godzinę i wychodzisz i tyle. Jesteś odstresowany po pracy. Ale, no właśnie, ale w multiplayerze chodzi o co innego, a w singlu chodzi o co innego. No nie powiedziałbym. No jeżeli cała gra ma być odstresowywaczem i czymś, co... Ma nam uprzyjemnić czas, a przede wszystkim gry mają być rozrywką dla nas, to dlaczego mamy nagle z nich tworzyć, z każdej gry mamy tworzyć arcydzieło i, i no, a ta, dlaczego nie czy Sztukę dla sztuki, no. To a dlaczego ni właśnie nie może być tej sztuki i nie może być tej rozrywki? Przecież może iść to w pasze. Tak jak nie może być II świat wojny światowej. No właśnie, no ale nie, nie, ale nie trzeba z z się A nie tylko ciągnąć pieniądze. No ale czy naprawdę, na przykład, czy grasz w Gears of War po to, żeby o, oglądać sztukę? Nie gram w Gears of War. Ro, rozry, no to rzucam tutaj jako przykład. Ro, sztuka rozrywania flaków, no. No. I, co, I powiesz mi, że tutaj jest więcej poezji i więcej sztuki niż w Modern Warfare 2? Nie, ale to... Ale Gearsy to są... Właśnie to jest to samo, ta sama klasa, co Modern Warfare 2. Aha, o, czyli gra, która a... nie powinna nigdy powstać i która nie, nie. powinna zbierać tak dobrych not. Ach, powstać mogło, ale nie, <grystanie> dla mnie nie zasługuje na, na takie uznanie, jakie w tej chwili ma. A grałeś w nią? W Gilsę? Wie, tak. W pierwsze grałem, w drugie nie. No nic, Bo nie, nie mam nic. że cię złapię. <grystanie> no właśnie, Piotrek, skoro tak, tak wtrąciłeś się, powiedz może akurat dołącz, dołącz do dyskusji rzeczywiście, jeżeli chodzi o o tą, o, sztu, o tą sztukę i, ro, i rozrywkę, bo troszeczkę nam się temat przeinaczył, ale... Troszeczkę nam się przeinaczył, właśnie chciałem powiedzieć, że pieprzycie tak, że mi się Xbox zaczął ścinać, co, co nie, jest, nie jest takie takim częstym zjawiskiem. Natomiast no co chciałem powiedzieć, FPS dla mnie jest gatunkiem takim, gdzie po prostu siadam, chwytam, zapada i nie myślę, lecę przed siebie, świetnie się bawię i przy okazji jeszcze mam dostarczonego fajnego storyline'a i tyle, a nie, będę się, się, siedział i się zastanawiał, czy to jest akurat sztuka, czy to nie jest sztuka, no sorry, uważam, że od tego są trochę inne gatunki gier. I FPS akurat nie musi, nie musi się wpasowywać w ramy sztuki, bo to jest takie hollywoodzkie kino, gdzie jest bardzo wiele wybuchów i Jerry Bruckenheimer jest producentem. No właśnie, wracam do, do tematu, czy ważne jest, gdzie, ten, gdzie, gdzie ta akcja tej gry, tej gry się dzieje, skoro mówicie, że najważniejsza jest, jest, jest, jest właśnie akcja i odstosowanie się. Czy to jest, ma jakiś wpływ, że to jest druga wojna światowa niż, niż, nie, niż nie wiem, to, o, co się dzieje w przyszłości? To znaczy, to ja nie ma. Że, druga, że że II druga wojna światowa po prostu została już trochę oklepana, aczkolwiek ja osobiście za nią tęsknię, bo uważam, że można byłoby zrobić jeszcze naprawdę multum wariacji dotyczących nawet zostawić już w spokoju to, te, te cholery lądowanie w Normandii. i mam za każdym razem, jak robię sobie obiad, ale to, to, to nie chodzi na to, że to się stało oklepane po prostu. Już ludzie trochę wyssali tą krowę nazwaną II wojna światowa i stwierdzili, że teraz przejdę gdzie indziej. I podejrzewam, że niedługo znowu wrócą do II wojny. Po prostu tak będzie odbiła piłeczka. Bo już, już, już się pojawił ten zgrzyt parę lat temu w postaci produkcji, która miała nazywać, o ile się nie mylę, Six Day in Fallujah, gdzie po prostu jakby historia była zbyt brutalna i rodziny żołnierzy się zbuntowały. I teraz po prostu podejrzewam, że zaraz, tak zaczną teraz wyciągać jakieś tam, nie wiem, tajne operacje w Iraku, czy coś w tym stylu, to znowu ktoś się zbuntuje i znowu on musi się odbić gdzie indziej. Także no mówię, że dla mnie to jest po prostu tylko chwilowy trend i pewnie wrócimy do drugiej wojny światowej prędzej czy później. Chyba, że wybuchnie jakiś nowy konflikt i będą pff, nowe te, nowe możliwości. Trzecia a ja wojna. To, a ja tego się akurat, no nie, ja się odetnę od słów Piotra i nie zgodzę się z tym dlatego, że nie uważam, żebyśmy w najbliższym czasie wracali do II Wojny Światowej. Zauważmy, że gry powstały w niedługim okresie potem, znaczy te oczywiście z II Wojny, nawiązujące do II Wojny, pojawiły się w niedługim czasie po takich filmach jak e, Wróku Bram, Szeregowiec Ryan, e, Kompania Braci, ten miniserial, czy, czy chociażby, chociaż nie, to ostatnio, Pacyfik seria. Ale zauważcie, że to wszystko też idzie właśnie z Popkulturą, która wokół nas cały czas idzie do przodu, tą powoli lokomotywą się toczy. Teraz nagle też w kinie mamy powrót taki do, do, do, do tej współczesności, czyli trzymamy się tego, co jest teraz, może troszeczkę niedaleko przyszłość, jakieś może Transformersy tam jeszcze po drodze i Megan Fox. I wydaje mi się, że tak jak teraz jesteśmy też tak troszeczkę albo do przodu um, futurystycznie czyli ten nie wiem 10 20 lat albo jesteśmy we współczesności ale lada moment będziemy skakać do przyszłości i wydaje mi się że będzie, będą raczej FPS iść w stronę tego właśnie Ghost Recona, o którym wspominałem na początku Future Soldier i będzie to mniej więcej e, w ten sposób iść czyli ta niewidzialność na polu bitwy jakiś Ale wiesz co, wiesz co ale nawet to znaczy... jeżeli nawet jeżeli to mi się wydaje, że będą ludzie, którzy jednak wolą zobaczyć po raz kolejny, drugą wojnę, niż się bawić w jakieś właśnie klołki, rzucać granatami protonowymi i bukienem wie co jeszcze robić. Ja bardzo chętnie bym na przykład jakąś taką odskocznie kupił, która po prostu nie traktowałaby o tym, że jestem niewidzialny i chodzę, zabijam ludzi za pomocą miecza świetlnego. Chociaż nie, to akurat nie. No właśnie. <śmiech> no, panie, ja też bym zagrał jakąś grę e, e, w, dziejącą się w czasach II wojny światowej, ale tak myślę, że następny Call of Duty już po tym Black Ops też będzie się działo w przyszłości lub w takich klimatach około, o, około. I to wszystko moim zdaniem zależy od Activision, bo Activision ma taką silną markę Call of Duty, więc co on podyktuje, to wszystkie inne firmy i studia będą w taki torszły. Tak jak teraz, było Modern Warfare i już Medal of Honor jest jaki jest. Wszyscy widzimy. Czyli jest krapem. Powtórzę raz jeszcze, ale. Znaczy Moch miał zaliczyć reboot serii, miał być fantastyczny jak zwykle, ale niestety z Blockbuster wyszedł Krap tyle. No i zaliczył tylko dobre wyniki sprzedaży. Ale mm, to co jeszcze chciałem e, powiedzieć a propos tych gier, no to właśnie, wy tak mówicie, że chcielibyście wrócić do tej drugiej wojny światowej. Ja osobiście naprawdę jestem za tym, żeby trzymać się tej przyszłości i iść w tym kierunku. Ale nie eee, dlatego... bo powiedziałeś przecież, że, że dla ciebie ważna jest ta rozgrywka i tak dalej, i tak dalej, żeby się no rozgrywać. Tak. Ja tego nie rozumiem. A czy ten, ten świat, gdzie ta akcja się dzieje, jest naprawdę taki ważny? Jeśli, Szczerze jeśli, powiedziawszy, jeśli, tak. Jeśli, dlatego, jeśli że... gra jest, jest, jest fajna i cię zajmie na, na, na te 8-10 godzin, no to chyba to nie ma tego znaczenia. Nie, no oczywiście, że tak. No, ja wszystkie części Call of Duty przeszedłem kilkukrotnie i to zarówno te z II wojny światowej, jak i te Modern Warfare nowe, ale... Jeżeli chodzi o drugą wojnę, to ja naprawdę już, już nie chcę do tego wracać w najbliższym czasie, no chyba, że pokażą mi naprawdę coś fenomenalnego, ale to raczej coś pokroju singularity, to wtedy bym, to wtedy bym był zainteresowany, ale, ale jeżeli chodzi o, o, o po raz kolejny wchodzenie w buty żołnierza, który będzie albo na tej plaży w Normandii, albo gdzieś nie wiem, lądowanie, wielki D-Day czy coś, to naprawdę jest to dla mnie już nudne. To wszystko mam ograne i wszystkie te części Medal of Honor, to wszystko było i to mnie nie interesuje. Jeżeli ale historia... co byś chciał nowego w, w FPS-ie, bo ja tak przepraszam, że ja tak nie kapuję. Przecież FPS Ale FPS-ie dostajesz i ale... idziesz i zrozumiasz wszystkich. Nie, no oczywiście, że dostaję Givera, ale fajnie jest, jeżeli są jakieś inne czasy w tym wszystkim. Modern Warfare było, no czyli mamy współczesne czasy i jest fajnie. Niby to samo, tak? Czyli strzelanie, ale w inny sposób opowiedziane. Bardziej filmowy, bardziej wybuchowy. Tak jak powiedział Piotrek, więcej wybuchów e, i, i więcej szaleństwa, no to mamy dobre FPS. To samo chciałbym, albo być może nieco stonowane to wszystko, czyli tak jak ten Ghost Recon. Gdzie troszeczkę może trzeba pogłówkować, ale też nie za dużo, bo mimo wszystko musi być sieka i, i musi być mnóstwo pocisków wokół. Tylko chciałbym po prostu zobaczyć kolejne pukawki, jakieś bardziej futurystyczne, ale nie aż tak futurystyczne, na przykład jak te znane nam z Quake'a czy z Unreal Tournament, które już troszeczkę tak są na takim pograniczu kiczu, jeżeli chodzi o, o, o, ich, o ich wygląd czy, czy, czy ich wykorzystanie. Ale wiecie, ja tak myślę, że to wszystko rozchodzi się od, o preferencje nasze, bo oczywiście ja się dob dobrze bawię grając w takie współczesne gry, znaczy się, gry dziejące się w współczesnych realiach, ale osobiście preferuję i kocham właśnie ten okres dru II wojny światowej i, i chciałbym jak najwięcej gier zobaczyć właśnie. Ja nieco abstrahując od FPS-ów powiem, że bardzo chętnie zobaczymy jakąś grę z, z samolotami, która działałaby się w okresie bitwy o Anglię. Jakąś, która byłaby naprawdę fajna, bo czy, czy szturmowik tak naprawdę, czy co tam jeszcze było, jakieś dziwne, Blazing Angel coś w tym stylu, to były krapy. Coś fajnego związanego z II wojną światową, ale niekoniecznie w realiach FPS, właśnie tak jak mówię, samoloty. Samochodówka. Nie, samolotówka. Samochodówka. Samochod z elementem samochodówki to już były w saboterze i mało się za łeb nie złapałem, jak ten model jazdy zobaczyłem. Gran Turismo 6 może. O tak, już w piątce będzie Kubelwagen, więc czemu nie? O, no dobra, to, to jeżeli chodzi o, o kwestie FPS-ów, to czy jeszcze ktoś chce coś dodać w tej kwestii? Czy jeszcze może jakieś... Bo oczywiście skończymy chyba na tym, że, że każdy ma swoje preferencje, a twórcy nas pewnie zeskoczył czymś. Bo i to nie, może jeszcze nie się... nagrywamy ten podcast, bo to każdemu się będzie coś, coś innego podobało. I ten, <głos> jak, co nie to no tak, jest... ale, ale no to, to może jeszcze tak na koniec zapytam. Jakie, jak myślicie? Czy rzeczywiście skończy się tym, że powrócimy do tego, co było? Czy też pójdziemy i, i będzie coś zupełnie nowego? Czy być może będzie tak jak Black Ops, czyli, czyli te lata między II wojną światową, a współczesnością? Na bank druga wojna jeszcze będzie, ją zobaczymy jeszcze nie, nie, nie raz. Dużo na, na pewno ma zwolenników, a, a, a też się mogą przecież przejeść takie realia. A ja głośno jeszcze krzyknę na koniec, że chciałbym zobaczyć kontynuację Blacka. Nie chodzi w o drugiej to wojnie? To... Nie, niekoniecznie w drugiej wojnie, ale właśnie Black był chyba tak naprawdę takim pierwszym FPS-em, który odszedł od tego trendu drugiej wojny światowej i wyszło mu to na dobre. Tylko, że nie wyszło mu to na dobre tyle przez same, przez same re, realia, co po prostu przez to, jaka ta grę była ogólnie, jak była widowiskowa. No, dla mnie była dziwna, ale to już to temat na inny. No bo ty jesteś dziwny, już stawiliśmy Dobrze, nie wiem. Raz, Jezu. Ech. No dobra. E, ty ja tak tylko jeszcze na koniec powiem, że uważam, że mimo wszystko będziemy mieć przyszłość i będziemy przyszłościowo patrzeć na przyszłość. Masło myślane, to nas. Plana... Dobrze. E, to tak, tym, tym optymistycznym akcentem chcę przejść do kolejnego e, tematu naszego dzisiejszego podcastu. No właśnie, dosyć kontrowersyjna kwestia, już Piotrek troszeczkę niecenzuralnych słów rzucił przed nagraniem go. Yy, tylko 40% graczy skończyło Assassin's Creed 2, czyli jak się okazuje gry są jednak dla nas za długie. Um, jeszcze tak przypomniało mi się akurat a propos tej statystyki jednej, um, że swojego czasu San Andreas przeszło bodajże 30% graczy, coś takiego, San Andreas, największa gra z serii um, GTA i no właśnie, jak jest z wami panowie, jak, czy rzeczywiście myślicie, że, że wszyscy tak narzekają, że gry są strasznie krótkie, że to Modern Warfare 5 godzin, że Medal of Honor 4 godziny, i tak dalej, i tak dalej. A tutaj nagle się okazuje, że Assassin's Creed gra. Ba, no dosyć krótka jak na jak na tego typu produkcję, jak na taki sandbox, a jednak e, a jednak za długa dla kracz. Co patrzę na? na moją półkę z grami, tak myślę, że skończę na maksa jakieś 40% gier. Także gdyby nie puchatki, myślę, że było jeszcze mniej tego, także, także tutaj te wyniki jakoś mnie specjalnie nie, nie dziwią. Bo, bo, bo też jest coraz mniej czasu na, na granie gdy są coraz albo trudniejsze albo, albo po prostu nie, nie, nie, nie wciągają, także tutaj mam jakieś takie, bym się podpisał pod tym, że nie wszystkie gdy się kończy nie wszystkie się, się podobają, także to znaczy, tak jak ja mówiłem, bo z Tomkiem chyba jak tak, prowadziliśmy ten to... podcast, to właśnie yy, omawialiśmy tego newsa, to tak jak wtedy powiedziałem to chyba też zależy, bo niedzielni gracze kupią jakąś grę bo pograją sobie, bo mają czas. Ja ci starsi ludzie, co akurat na przykład dla syna kupili, albo sami sobie tam pograć chwilę, zobaczyć coś. I takich ludzi jest naprawdę dużo. I może stąd takie właśnie statystyki, takie, a nie inne. No, a Piotrek? No, a ja powiem, że z kolei dla mnie, jeżeli ktoś kupuje grę, to jest na tyle odpowiedzialny, że kupuje grę, która mu się podoba, bo chociażby sobie ograł demo, i tą grę wypadałoby wtedy skończyć, a nie pograć 15 minut, bo na półkę. Ja przyznaję, o, że, ja nie zrobiłem... ja przyznaję się... że ja zrobiłem parę takich błędów, ale na ogół z 90% gier, które mam kończę i lubię gry kończyć, a nie pograć 15 milionów, odstawić na półkę i rujnować statystyki jeszcze komuś do tego. <śmiech> ale wiesz, niektórzy kupują dla potęgi marki, albo kupują dla samego multiplayera, tak jak mój kolega. Zagrał sobie e, chyba Dwa epizody, te pierwsze w nowym Call of Duty nie spodobało mu się, i teraz ciągle łupię tego multiplayera. Ale, no przy, ale w przypadku wyciągniętego tego, nie, ale w przypadku wyciągniętego tego Assassin's Creed'a po prostu nie masz multi i nie możesz ci wyprzeć, że kupiłeś dla multi, po prostu Ale to wtedy nie ma. jest inna sprawa, że ta gra jest rozległa i daje ci dużo opcji, i musisz dużo czasu zarezerwować na tą grę. A nie wszyscy chcą się poświęcić tak, dla tych takiego wspaniałego dzieła. Ja pierwszego gry... Asasina też nie, nie, nie, nie, nie skończyłem, także... Jezus Maria, a, to może, to może ja tak się wtrąca. a propos tego Asasina. Akurat zacząłem grać w pierwszego Asasina już jakieś dobre pół roku po jego premierze, jak nie więcej. I powiem szczerze, że na początku było wszystko super, a później gra coraz mniej mi się co, podobała, coraz mniej. I w pewnym momencie chciałem ją odrzucić, ale dla samej historii uznałem, że warto jest ją przejść do końca. Przeszedłem do końca, no nieco mnie rozczarował koniec, ale mniejsza o to. Kupiłem dwójkę i od razu się zakochałem w tej grze i przeszedłem ją dwa razy. Znaczy głównie z tego względu, że musiałem... No, no to statystyki podbijać. Podbijam statystyki, tak, ale niemniej lubię czasami przechodzić, jak są właśnie takie długie serie, czy to Mass Effect, czy to e, Fable, no chociaż Fable to tak średnio, ale chociażby właśnie ten Assassin's Creed, tylko po to, żeby znać tą historię. Mogę oczywiście włączyć sobie YouTube i obejrzeć całą tą historię, ale, ale nie ma to takiego sensu, nie ma to jakby sensu pod tym względem, że mogę to przeżyć albo mogę to obejrzeć, a jest to zupełnie co innego i wydaje mi się, że dla takiej historii warto to robić i, i dla poznania całego tego uniwersum. No, a właśnie, a jak, a jak w przypadku GTA, bo tak jeszcze pomyślałem właśnie o GTA, bo, bo GTA to oczywiście każde uniwersum jest jakoś zamknięte, czasami są odno odnośniki jakieś do poprzednich części, ale nie jest to tak hermetycznie zaplombowane jak chociażby ta seria Assassin's Creed. I jak myślicie, czy rzeczywiście, no nie wiem, że ludzie tak się rzucają, że oje, że to w tym, w, w, w najnowszym GTA, to nie mogę, nie wiem, kupić sobie gumek w aptece na przykład, i że taka straszna to gra a nie patrzą na całą resztę i na to, jak ogromna jest. No, jeśli chodzi o GTA, to ja z tego, co pamiętam, skończyłem wszystkie części, łącznie z tymi na, na PSP, także jedyne, które nie zagrałem, to jeszcze ten balad bal o także myślę, że to, to, to zależy od gry, czy daje nam radość grać, czy nie, bo, bo tak jak, dla mnie większo a większość gry się staje nudnych po, po, po, po, po, po dwóch godzinach, także wiem, jestem dziwny. No nie wiem, a Piotrek, jak ty uważasz, jak to jest z tymi grami, czy to z GTA, czy to z tymi seriami? Czy robisz to dla historii, czy to robisz dla samych gier? To znaczy, wiesz, to zależy od poszczególnych gier. San Andreas z tym swoim super superziemalskim klimatem mnie kompletnie nie kupiło i po prostu tą grę mam po to, żeby ją mieć od czasu do czasu, nie wiem, po prostu odpalić, pobiegać po mieście jako czarną z i pozabijać ludzi dookoła. A skończyłeś ją? Nie, A, ja teraz tak powolutku sobie gdzieś tam na boku przechodzę jak mam chwilę, ale to nie jest tak, że siadłam i jednym cięgiem, tak samo jak to zrobiłem z Vice City, obdwiema częściami tak naprawdę, bo i na PSP, i na PS2, czy na kompie, z czwórką i z dodatkami i tak dalej, także no moim zdaniem to po zależy od otoczki, od tego co kto lubi, po raz kolejny. No dokładnie. Znaczy jak, jeśli chodzi o takie gry jak GTA i mają otwarty świat, ten sandboxowość, to też dużo ludzi moim zdaniem kupuje te gry, aby sobie po prostu... Wejść, przejechać się samochodem, porozwalać, postrzelać się i nawet nie wdrażają się w tą fabułę i to, tą inną część gry, że tak powiem. No nie wiem, ja generalnie byłem jakoś zakochany w San Andreas, więc ciężko mi powiedzieć coś negatywnego na jej temat. A jak, a jak myślisz, czy gry są za trudne, czy za długie, czy, czy, czy jak jest właśnie czy to preferencje? Ja uważam, że to nie jest ani jedno, ani drugie. Oni nie są ani za trudne, ani za długie, tylko ludzie są zaleniwi. Dokładnie ale jeszcze mam takie zobowiązanie, jeśli to jest jakaś seria gier i na przykład nie zaczęliśmy od pierwszej części i idziemy do drugiej, to jeśli chcemy, jeśli jesteśmy takimi graczami, że chcemy czerpać pełnię z tego, z tego tytułu, to warto by się wtedy zapoznać z częściami wcześniejszymi, bo wtedy mamy jakby pełność odbioru tego, co jest w kolejnych częściach. A ja, z... myślę, a ja myślę, że, że nieco inaczej jest z tym, dlatego że nie zgodzę się, że ludzie są zbyt leniwi, tylko w obecnych czasach mamy po prostu za dużo gier. Nie wiem, czy zauważyliście, ale łapiemy na przykład za jeden tytuł, już nie mówię o takich czterogodzinnych tytułach, ale nieco dłuższych, typu Dragon Age. O, Zresztą trzy tu... miesiące. No, no właśnie, trochę. właśnie, właśnie, <laughs> właśnie tak specjalnie, specjalnie tak piłem tutaj do Tomka, Mamy taką grę jak Dragon Age, grę, która jest no, na dobre ile, 15 godzin rozgrywki, 20. Fallout tydzień. No dobrze, um, ale powiedzmy, mam <grym> bardzo długą grę. A w tym czasie, kiedy sobie w nią gramy i oczywiście wiadomo, że nie każdy ma czas, żeby przesiedzieć sobie trzy noce z rzędu i, i przejść całą grę, pojawia się nagle kilka innych gier. No na przykład mamy teraz taki wysyp tych gier, to, to Assassin's Creed Brotherhood, Force Unleashed 2, Medal of Honor i wiadomo, przy Medal of Honor ktoś usiądzie i jednego wieczoru przejdzie tą grę w 4, 4 godziny, ale to crap, więc nieważne, um, ale jeżeli mamy taką dłuższą grę, w którą chcemy się zagłębić, się zagłębiamy i jest fajnie, ale nagle łapiemy za taki Force Unleashed 2, bo, bo jesteśmy wielkimi fanami Gwiezdnych Wojen, i nagle się okazuje, że już nie wracamy do Dragon Age, bo jest to za długa gra, a tutaj musimy w to zagrać, a tu za chwilę God of War 4, a to nie wiem, Uncharted 3 i tak dalej. tak dalej to i tak samo, dalej. Mam. jeszcze mnie wkurza, że jak już się przestawię na inną geto, to, to testowanie, potem mi już się tak nie. nie... Poza tym ten za, klimat, załapać. nie wchodzisz też w ten sam klimat, który był. No. Ja tak miałem właśnie... Najlepiej taki... zacząć od, od, od, od samego porządku, bo tak to sensu. Dokładnie tak, dokładnie tak. To żeby, żeby wtedy od, od podstaw mieć ten klimat, to trzeba niestety zagrać od początku, bo jak tak się wejdzie w trakcie rozgrywki, to nagle się okazuje, że, że straciło się już połowę z, z zabawy z tego, z tego, co było. A niestety twórcy gier są na tyle brutalni, że cały czas nas nie tylko zas, zasypują tymi grami, ale także wymuszają na nas, czy to wypuszczając kolejny DLC, czy to, nie wiem, mówiąc, że za chwilę zamkną serwery do tej gry, bo już tworzą kolejną jej część. Um... Ale wiesz, nikt ci nie każe grać we wszystkie gry, a także nie wszyscy gracze grają we wszystko, tylko mają określone gatunki, które lubią po prostu grać. No tutaj bym się do końca nie zgodził, dlatego że większość graczy akurat idzie za tym, co jest obecnie popularne zauważ, że na pewno miałeś kilku znajomych, którzy na przykład wcześniej nie ruszali powiedzmy serii Call of Duty, albo Bad Company, albo nie, wiem, Dragon Age, czy cokolwiek, a tutaj nagle jak wszyscy zaczęli grać w to, wszyscy zaczęli rozmawiać, czy to na przerwach, czy to po zajęciach, czy to na kawie, czy gdzieś, zaczęli rozmawiać, jaka ta historia jest super, jaka ta grafika jest oszałamiająca i o mój Boże, Jezus Maria, po prostu gdzieś jest krzyż, to zauważ, że nagle te osoby, nawet jeżeli nie lubiły tej gry, to zaczynają interesować się nią, kupują ją, tylko po to, żeby na przykład móc ze swoimi znajomymi pograć, porozmawiać um, i w ten sposób też wdrażają się. Więc uważam, że ludzie z jednej strony mają jakieś tam swoje preferencje, ale i tak koniec końców jak wychodzi taki Black Ops, to, czy Medal of Honor, to nagle wszyscy rzucają się na to, bo to Medal of Honor, bo to Black Ops, a co z tego, że nie, nie, nie przepadam za FPS-ami, jeżeli wszyscy moi kumple będą grać w multi. No, no to... ale to są takie silne marki, a z tym, co ty mówiłeś, w ogóle się nie spotkałem. Mam takich kumpli, którzy grają tylko w gry sportowe i na tym się kończy. Reszty nie ruszają nawet, jeśli to jest Call of Duty, jeśli to jest Assassin's Creed. nie. No, nie jest sens grać w gry sportowe, Nikt to nie... o tego nie rozumiałem i chyba już nie, nie, nie zrozumiem. No za nie twojego wiem, życia, nie nie. Nie do końca moich dni już chyba dostanę z tym Zakiem za pytania. Ja tak samo, to nie martw, nie jesteś sam. Okej. Okay. No dobra, jeszcze, jeszcze ktoś ma coś do dodania w tej kwestii? Wiem, ja mam takie właśnie jeszcze takie przemyślenie, co z grami na UI, na które są popierdółkowami i w Królucinach naprawdę nie da skończyć, bo, bo tam ani nie ma fabuły, ani nie ma, nie ma jakiejś tam... Specjalnych apasków postępów, bo to się włącza i gra. Także, czy policie czy, czy takie gry, czy, czy trzeba je, w, a takie z fabułą, które się, się kończy, bo one też dają, a przyjemność? No, ale to jest trochę innego typu przyjemność. To jest taki, wydaje mi się, że te gry typu party to jest taki fast food. To jest taki McDonald's w świecie gier. To jest coś, co zaspokaja nasz głód na chwilę, albo po prostu y, ma na celu y, takie. Y, ma, ma takie jakby społeczne wartości i atrybuty, czyli ma łączyć ludzi, grupkę ludzi, którzy po prostu przy tym tytule sobie posiedzą, pograją, czy to poskaczą, jeżeli chodzi o Wii. I, i wydaje mi się, że głównie w tej kwestii. No, na no przykład właśnie. Jak, nie mają jakim... potem czasu grać w poważne gry. O to mi chodziło. No Ale nie, często tam. to są też różni, różni gracze, bo są gracze, którzy grają tak, a gracze, którzy grają tak. Gracze tylko, żeby sobie pograć, a gracze, grę bardziej poważniejszą, rozległą, buła, a nie żeby tylko sobie pomachać. Ale nie inaczej. Ja, wydaje mi się, Tomek, że tutaj troszkę inaczej, troszkę źle uderzyłeś, dlatego, że jeżeli chodzi o gry typu party, to zauważ, że nie zawsze masz na przykład grupę pięciu, sześciu przyjaciół, którzy wpadają do ciebie i grają. Tak? No Nie jest to możliwe, praktycznie nie jest to wykonalne, żeby codziennie wpadali do ciebie i żebyście grali na Wii od czasu do czasu, przecież ludzie muszą wyjść na piwo. I, I wydaje mi się, że to jest raczej taka rozgrywka od czasu do czasu, nie wiem, raz na tydzień, kilka razy na miesiąc, czy może nawet raz na miesiąc. I w ten sposób te, te gry typu party są, to, są wykorzystywane. I większość osób, które posiada Nintendo Wii, nie mówię tutaj o Polsce, tylko ogólnie o świecie. Posiada tak, to... to emeryci, którzy mają wiecznie tak, czas i faktycznie tak. mogą się spo... spotykać codziennie. Na przykład, ale w większości ci ludzie mają też inne konsole, więc y, odpalają Wii, jak przychodzą do nich znajomi, a jak nie przychodzą znajomi, to po prostu grają sobie te inne gry, te Call of Duty, te Assassine, GTA i tak, dalej, i tak dalej. I tak mi się wydaje, że, że, że w w tym kierunku to idzie. No nie wiem, jak ty Tomku uważasz, bo nie znaczy, wiem. No ja, jak miałem mówię jak... to nawet sobie sam lubiłem tam po, a popykać w te, w te, w te, w te takie te popierdolki, także to nie trzeba mieć znajomych, żeby... Ale nie grałeś chyba równie często. Sugerujesz, że nie masz znajomych. A, tak jestem dziwny, nie mam znajomych. O, a propos, a propos tego, Sztuka akurat, akurat przypomnę mi <ślech> <ślech> <ślech> Dlaczego, Już że Już po jest... sezonie. Dlatego, że jestem wielkim fanem singstarów. Um, no i oczywiście jak są znajomi, to po prostu od, od razu odpalamy singstary i śpiewamy. Ale zauważyłem, że jedna opcja została wykorzystana dla tak zwanych singli. Czyli dla osób, które i tak lubią singstary i lubią sobie śpiewać w domowym zaciszu. I jest możliwość grania razem ze znajomymi, tylko co prawda tymi cyfrowymi znajomymi, przez internet w singstary. No, dokładnie. I można, można, I można się zmierzyć. I właśnie patch wyszedł i... Jest taka zabawa, no to. Prze -prze przepraszam, sugeruję, ha, że.. Stają Sony... internetowi, bo... Nie, przepraszam, sugerujesz, że Sony udostępniło multiplayera w takiej grze dopiero po jakimś czasie? Uh -huh. No dopiero teraz, tak. Mimo iż. Wyszedł Star, patch 5.0 to... chyba. Od, czas, od czasu, Thinks, od, od czasu PlayStation 2, przecież Things stary są. I dopiero teraz jest obsługa online. Znaczy, Okej, okay, od... to ja będę cicho, bo musiał tutaj trzeba było mieć dużo pikania. Okej. Okay. <śmiech> Dobra. Tak, ale, ale dokładnie tak, Piotroś. Do, dopiero teraz to się, to się stało się. na chwilę. No właśnie, nastąpiłem. ale, ale jak, jak myślicie na przykład, czy do Wii też powinno być coś takiego wprowadzone, że na przykład pograjmy sobie w popierdółki, pograjmy sobie w Wii Party i ukryjmy naszego Wilota za książką i poprośmy naszego znajomego z Japonii, żeby go znalazł. Ale fanki. Nie no, rozumiem no. tego pytania, Twojego, ale dobra. Nie, no czy, nie, to była, taka okrutna, to była taka okrutna ironia, no bo się tutaj oczywiście z trailera Wii ale e, chodzi mi o taką rozgrywkę właśnie z tego typu gry przez internet. Nie wiem, zagrajmy w tenisa Wii Sports przez internet. Czy no. uważacie, że coś takiego z, powinno zostać wprowadzone właśnie dla tych singli, dla tych, którzy nie mają przyjaciół albo po prostu nie, nie mają możliwości grania często ze znajomymi? Powinny. Dlaczego nie? Ja myślę, że Japończycy mają tak małe pokoje, że to dziwne, że jeszcze tego nie ma. <grymne> Dobrze, to trochę okrutne. Nie, taka jest prawda. Ciekawe, jak Puniks z tą ze sprzedażą Akinekta będzie. <grymne> wynajmowali salę gimnastyczne, żeby grać. <grymne> tak. <grymne> no dobra. To jeszcze takie w takim razie pytanie na koniec, bo już Tomek odpowiedział Piotrek częściowo też. Mateusz, jak jest z tobą i z grami, które przeszedłeś? Czy większość ze swoich gier przeszedłeś do samego końca? Mm, no, zależy. No, jeśli jest, to, jest, to jest dobra gra, to ja przychodzę to no, zawsze, ale ja, jeśli jest ale, krab, to... Ale, ale czy pytanie, ja rzadko... czy dobra gra to w swoim mniemaniu, czy w mniemaniu tego, co nie wiem prasa pisze na przykład o danej grze? Nie no, w moim mniemaniu. No jeśli tak. jest dobra gra, to ja ją kończę. Jeśli nie jest to zazwyczaj... Nie chcę mi się nie mam ochoty i nie mam, nie widzę sensu tego robienia. Czyli trofea na ciebie nie wpływają w, te, w tej kwestii? To znaczy, no, to też zależy w jakiej grze. No ale powiedzmy no jest gra, która jakoś ci się spodobała, powiedzmy pierwsza część gry ci się podobała, od połowy gra zaczęła być beznadziejna no i teraz masz dylemat, grać dalej czy nie? Trofea są w miarę proste. Co robisz? Gram dalej. Grasz dalej, no dobrze. Bo ja jestem tak ciekaw, miał... jak się zakończy ta historia, która się zaczęła w pierwszej części. Czyli tak samo jak. No, I ile trofeów przy okazji staramy, nie? W Assassin's Creed drugim, który mi się średnio podobał, a jedynka była zajebista dla mnie. Wyjdź póki jeszcze możesz. A, a ja tu zrobię fist bump, bo faktycznie była jedynka lepsza. No. Esie auditorium de Firenze. A mi się dwójka podobała, a bardziej jakoś. Ale on się kochał z kobietą o twarzy kartofla, przykro mi. On <laughs> w tym momencie. Ale ta ir nie miał palca. No i dlatego był fajny. I dopiero... W ogóle początek gry i ruszanie rękami i nogami jako niemowlak. Yeah. To jest po było, prostu... było trochę creepy, bo to było jak ruszanie laleczką czaki, ale miało, miało swój urok. Szczególnie jak zaraz po tym dostało się trofeum. I, I miał wow, sens. Tak. <głos> Dokładnie tak. Trofea nadają mojemu życiu sens. Tomek, je, jeszcze, co, co ty myślisz o tej kwestii? Czy też kończyłeś niektóre gry tylko ze względu na trofea? Znaczy ja powiem inaczej, najbardziej się naciąłem na Brutal Legend, którego skończyłem e, tylko dlatego właśnie, żeby że tam były te, te pucharki. Mi tak było szkoda, że, że, że nie wbije tego za skończenie głównego wątku apobalnego. Kupiłem grę, z, znaczy, z, kupiłem, dostałem do, do, do, do Renzji grę zupełnie inną niż się spodziewałem i, i naprawdę w takiej sytuacji, gdyby nie pucharki, myślę, że, że, że odłożyłbym na, na półkę. No dobrze. Piotrek, jeszcze coś chcesz powiedzieć oprócz asesina w tej kwestii? Nie, ja już zamilknę. Ja zamilknę. już zamilknę, bo po prostu po tym, co Tomek powiedział o brutalu, to... Co? Uch. Nic, no brutal był fajny. Nie był fajny, był beznadziejny. O, bo cię usunę ze znajomych na naszej klasie. Był beznadziejny. Nie mam cię znajomych na naszej klasie. Nie dał się nabrać. No dobra. W takim razie przechodzimy teraz do naszej kolejnej części, czyli do... Sekcji, w co ostatnio grałeś, i na początek może Fallout New Vegas. Mateusz, oj, tak ciężko, to... tak ciężko na początku. No to może tak. macie jakieś pytania, zanim zacznę. Przede Jak wszystko... się grało? Właśnie, jak się grało? To znaczy o... bardzo ciężko, bardzo ciężko to powiedzieć, bo na początku była taka fatka akcja, prowadziło cię do jakiegoś momentu, później otwierało ci się masę dróg taka dezorientacja, co zrobić i nagle ta gra się skończyła. <głos> ja, okay, ja nie rozumiem. <głos> I stała się świat. może Dlatego, że y, wiele wątków pobocznych jakoś tak y, szybko zamykałem, bo y, inne decyzje y, prowadziłem w, w wątku głównym, które oddziaływują na siebie, że tak powiem. I, i to, to było dziwne. I sam koniec gry też jest taki trochę naciągany. Aha, a powiedz jeszcze, jak w porównaniu do, do trójki, bo oczywiście wiemy, że to ten sam silnik jest, troszeczkę tam podszlifowany. To znaczy, ale... tam raczej nic nie jest szlifowane, raczej jest to dodane jeszcze więcej bugów jest, ale to no, opinię, wiadomo. A jeśli chodzi, to jeśli chodzi o moje takie wrażenia, to Falauta 3 pograłem jakieś półtorej godziny. Aż doszedłem do tego pierwszego miasta Megaton i po prostu wysiadłem, tak gra po prostu zasnąłem. No a Fallout New Vegas to jest. no to jest. To jest fabuła. Trudno to opisać słowami, żeby tego wszystkiego nie zaspoilerować, ale naprawdę warto chodzić dla samej fabuły. Przejść. Oj, mu śmiało, kto będzie grał w to? Nie no, będzie, <śmiech> będzie kilka osób Człowieku, mimo, że by niebeznadziejna była tu mechanika, niebeznadziejne tekstury to fabuła tu jest po prostu cudowna No to powiedz, A. bo ja nie wierzę I te, I te wybory wszystko oddziałuje na siebie, jeśli coś wybierzesz to jedna droga ci się po prostu zamyka i dalej tego nie pociągnie Oj, to jak w Dagon Ageu No, no jej, ale tu, tu jest Taka rozległość, tak, taka drzewiastość tych questów. A tam że... trzy miesiące grałem. <grym> <grym> Tomek, po ile dziennie? Że tego questu tak Godzinę. samo nigdy nie skończysz. No. znaczy się skończysz, ale żeby dojść, skończyć, dojść do tego, żeby tak skończyć, to zawsze będzie inaczej to wyglądało. E, no dobrze, Mateusz, a grałeś w poprzednie części już oprócz trójki? Czy grałeś w te pierwsze, pierwsze halał? No, muszę się przyznać z ręku na sercu, że nie. <grym> Żaden? 1, 2, Tactics? Nie, nie, nie. Jakoś ominęło mnie to wszystko. No dobra, czyli jesteś takim świeżakiem falloutowym. Nie, bo chciałem właśnie poprosić cię, żebyś odniósł się do, do klimatu i, i, i humoru poprzednich części, ale widzę, że tutaj nie bardzo. Znaczy się, ale właśnie, humor ale powiedz, jest. jeżeli chodzi... No tak, no humor jest, ale Mogę właśnie... Mogę zaspoilerować nie, nie. taką jedną misję, która chyba wszyscy o niej gadają, więc się nic nie stanie, ale na przykład wysłanie rakietami... Takiej, takiego obozu gólów. I to po prostu komicznie wyglądało, jak to wszystko. Trzeba było znaleźć dla nich te wszystkie. Rakiet, części do rakiet, i to wszystko ich wysłać. Jest obóz, jego wysyłany w kosmos rakietami. Nie no, z obozu zabieramy wszystkie gule i pakujemy w rakiety i wysyłamy w kosmos. To jest gól. GUL to taki jest człowiek, tylko że nie człowiek, tylko że taki zgniły człowiek. Coś takiego. To są się tak mówi po ludzku. Radiaktywni. No, no właśnie, no nie, oni, oni chcą wylecieć w kosmos, ponieważ jeden przewodniczący tej grupy ma taką wizję, hmm. że tam po prostu zielona trawka. Martin Luther Gould. Nie, Martin. W tej grze najbardziej podobało mi się to, że tak naprawdę nie musimy tu dużo walczyć, żeby pójść dalej, żeby zaliczyć questa. Odpowiednio jak gramy, czyli na przykład pakujemy wszystko w retorykę, to tak jak. Yy, można tu po prostu grać tymi dialogami. I nie trzeba naprawdę się, się męczyć z tym wacem, z tym strzelaniem hamskim. No ale właśnie, ale czy, czy, czy nikt. Za sami fabule można to przejść. Czy nikt po drodze nas tam nie, nie zestrzeli, jak tak. Nie będziemy pakować niczego w walkę, tylko wszystko tak w tą retorykę czy charyzmę? Znaczy się, warto na pewno walić w broni biała, ale myślę, że, że nie powinno być problemu, bo też tak, że możemy sobie wziąć jakiś członków do swojej drużyny i już mamy ochronę zapewnioną. Chociaż oni trochę wariują, ale to... Nie, bo ja pamiętam w Falloutie 3 na przykład, że bardzo mnie to irytowało, że chciałem sobie pójść, pochodzić po świecie, porobić questy, a co chwilę jacyś bandyci byli. Co prawda jest to oczywiście wymuszone na tym, że mimo wszystko mamy postapokaliptyczny świat, gdzie każdy walczy o, o kawałek jedzenia, czy, czy kasy, a, czy kapsle może raczej, ale... ale jakoś nie. Znaczy, to akurat tu nie zauważyłem właśnie w do Fallouta trzeciego, że tutaj można się przejść i tak co chwilę cię ktoś nie atakuje, tylko... Są jakieś takie obszary, w których się spodziewasz, że tam będzie przeciwnik jakiś. Więc tu można iść i enjoy this tym światem. Dobra, wspomniałeś o grafice. Powiedz jeszcze właśnie, jak pod względem audiowizualnym prezentuje się Fallout 3. Jak. Fallout 3? Dokładnie, to jest Fallout Przepraszam, no tak, właśnie pomyślałem o Falloutie 3, a okazuje się, że New jest to to samo, tak? No, Jeśli chodzi o grafikę tak, jeśli chodzi o dźwięk to, to jest różnie, bo e, ilości e, radii jest mniej i ogólnie muzyka jest jakaś, e, strasznie mało tych utworów jest, bo jak, jeśli pochodzimy tak z 5 godzin to praktycznie w każdym radiu usłyszymy, przynajmniej z dwa razy usłyszymy ten sam utwór, jeszcze możemy to pomnożyć razy 10 bo tyle na przykład godzin zajmie nam przejście gry, to już ja przy końcu gry wyminkałem po prostu, jeśli słyszałem znowu ten sam, te, tą samą muzykę. Mimo, że utwory były bardzo fajne, ale to już męczy pod koniec strasznie. Um, no dobrze, ale tak tak kończąc, powiedz jak, jak, jak uważasz. Fallout New Vegas to naprawdę dobrego raczynę. Dla tych, którzy grają w Fallout 3, to na pewno New Vegas jest obowiązkową pozycją. Komuś, kto się nie podobał Fallout 3, może się poważnie zastanowić nad zakupem New Vegas. A dla tych, którzy jeszcze się podobał Alpha Protocol, to też polecam. Bo czuć ten duch obsydianu, czuć, czuć tą wielowątkowość i, i i ten ciężar podejmowanych naszych decyzji, które, które mają naprawdę e, wpływają na losy, które będziemy. losy w przyszłości. W A dla tych, piosencji. którzy w ogóle nie grali jeszcze w Palauta, no. warto? Hmm. To zależy, czy czują ten klimat postapokaliptyczny i, i czy to im się podoba. Czyli rozumiem, że jak lubimy, to znaczy, że warto. No, na pewno. A jak nie lubimy, to myślę, że też warto się zaznajomić. Jest tyle innych ale... gier, że możemy sobie coś wyobrazić. Nie, robić. to jest raczej pozycja obowiązkowa <laughs> tego roku. Zaraz po Red Dead Redemption. Jak dla mnie. No dobrze. To dziękujemy Ci bardzo, Mateuszu. I teraz poprosimy naszego kochanego, oczywiście Piotrka, który nam opowie o. Fable czy. Fable czy. Tak, Pitera, Pitera, Pitera Molinu. Pitera Molecula, zwana też Molekula, zwanego też Peterem Megazordem. E, no i no, jak No Fable 3, tak, tak, tak jak ci już mówiłem przed podcastem, że to jest tak bardziej Fable 2,5. Że niestety nie ma, nie ma tej zapowiadanej przez niego gromko i bardzo głośno o kolejnej rewolucji, która po prostu sprawi, że wszystkim spadną spodnie i będą chcieli robić Bóg jeden wie co nad tymi grami. E, natomiast jeżeli podobał Wam się stary Fable, to jest Fable 2. E, z dodatkami, lub też bez, no to trójka jest moim zdaniem pozycją obowiązkową, ponieważ mamy po prostu więcej tego samego i jakby co nie bardzo pasuje do Fable'a, tak prawdę powiedziawszy, gra jest bardziej badass ze względu na finishery, które tutaj są i które po prostu sprawiły, że miałem ochotę płakać ze szczęścia, jakie z nich widziałem. Pod względem systemu walki jest dużo zmian, jest ono wiele bardziej dopracowane, co prawda dalej ogranicza się on do tapowania przycisku X w momencie, kiedy walczymy akurat za pomocą miecza, chociaż porad, chociaż buk nie wie czego jeszcze, ale jest ono wiele sympatyczniejsze aniżeli był w dwójce i taki po prostu przystępniejszy. No to strzelanie to wiadomo, możemy dalej mieć free aim'a, który jednak no, nie sprawdza się za dobrze, ponieważ coś, coś to nie działa tak jak powinno, prawdę powiedziawszy na no, magia, jak to magia, trzymamy B, ładujemy i robimy boom po prostu. A jest pies? Jest pies, możesz nawet wybrać po trzech raz mm -hmm. i jestem wielce zawiedziony faktem, że animacje psa nie są poprawione, ponieważ pies dalej skacze do wody i wygląda jak foka. Eee, co myślałem, że po prostu ulegnie jakiejś zmianie. No niemniej zachowania psa trochę, troszkę się rozwinęły, a interakcja z nim jako takim zahacza teraz skrajnie o zoofilię yeah. A razy są jakie? Pamiętasz? Ehm... To znaczy jest, jest jakiś Setter, Border Collie i Boxer. To jest z edycji kolekcjonerskiej dodatek. Myślałem, że jakiś Jork albo coś. Tak, Jork. Cudownie. Do zagryzania, do zagryzania wilkołaków. No co? Owczarek podhalański. Um... Nie obraziłbym się. No właśnie, a, a powiedz jeszcze Piotrze, dlatego że miałem okazję zobaczyć, gdzie możemy trzymać e, naszą drugą połówkę za rękę i biegać z nią wokół. Tak, możemy. I możemy co tam to jeszcze to... możemy robić z tą drugą połówką? I czy to rzeczywiście możemy każdą kobietę albo faceta poderwać? Jak to jest? To znaczy, zależy od preferencji seksualnej, którą oni mają po prostu przypisaną. Ale każdego mieszkańca? Uh, niekoniecznie. Tak, grać. tak, tak. Każdy mieszkaniec ma przypisaną swoją preferencję seksualną. No, no, no. I co, musimy najpierw wybadać tą preferencję? To znaczy nie, znaczy nie, no oczywiście że zaczynamy się gadać z daną osobą i jest tak, to, to, taki prosty sposób niebywale, że klikamy sobie prawy trigger no i nam wyświetla, czy dana osoba jest straight, tudzież gay, lesbian lub biseksual, bo mamy na przykład męskie dziwki stojące na ulicy, które oferują swoje usługi za jedyne 50 złotych monet. No, ja to no. na łatwiznę pośli <laughs> za, za mało. <laughs> Chodzi mi o te preferencje, że w tym menu jest, Boże, Aha. z boki. Dobrze, a wracając chwilę do twojego pytania, tak możemy z nimi biegać po mieście, możemy z nimi biegać za właśnie za rękę, możemy sobie ich zaprosić na randkę, dać im prezent, pójść do łóżka, wybrać seks zabezpieczony lub niezabezpieczony, bo musicie wiedzieć, że w jak zwykle, tak samo jak było w dwójce, e, możemy dostać chorobę przenoszoną drugą płciową. Eee, oczywiście, może się <śmiech> też z, takiego, z takiej nocnej przygody urodzić jakieś dziecko. No i po raz pierwszy w historii można zażywać seksu grupowego. Wow, ale to rozumiem, chyba... że nie ma animacji już tego, bo to jest Niestety przy... nie, jak zwykle jest po prostu czarny ekran i jakieś tam takie rubaszne dźwięki, typu mm, that feels so good i tak dalej. Także no, <śmiech> niestety ponownie Peter Molino nie podszedł do sprawy tak, jak być powinno, nie ma wibracyjnego łóżka w, w kategorii steampunk i ogólnie jakieś to takie trochę dziwne. Ale dobrze, że nie ma zoofilii przynajmniej. Tak, tak. E, jest w pewnym sensie. <laughs> dobrze. Jak już wspomniałem wcześniej, że niestety, no ale zbliżenie, które następuje do psa wygląda mniej więcej tak, jakbyśmy psa sekł na ręce i go następnie namiętnie całowali, co budzi obrzydzenie przez pierwsze kilkanaście razy. No ale... <coughs> ale w końcu się człowiek przyzwyczaja. Um... Tak, do wyjścia. <laughs> Albo po prostu tego nie robi. Piotrze, powiedz jeszcze jak to jest, bo w końcu Fable 3 wszędzie reklamowany, Bromko z, z tą koroną. Jak to jest? Tak być królem. Czy, czy rzeczywiście Peter Molinu dał radę, czy, czy jednak mamy spłyty... Znaczy, znaczy pan, pan Molecule po prostu zrobił to w taki fantastyczny sposób, że przechodząc grę, różne obietnice czynimy różnym napotkanym ludziom i po prostu później zależy od tego, czy jesteśmy dobrzy, czy jesteśmy źli, czy po prostu będąc już tym królem je wypełnimy, co z kolei ma tam, e, po prostu wybiera pewien wpływ na stan konta królewskiego, który jest z kolei niezbędny, żeby zrobić coś, coś tam takiego. Także jest, jest fajnie ukazany ciężar władzy. Bardzo i cięża obietnic wyborczych, tak więc no. no właśnie, jeśli tak. wejdziemy na debet, to co się dzieje? Jeżeli wejdziemy na debet, no to wejdziemy na debet po prostu i to później wywrze pewne konsekwencje, ale nie mogę powiedzieć jakie, bo niestety to będzie ogromny spoiler. Aha. No powiedz Boże. No. Nie, nie powiem, bo to, to kurde to zam... nie, bo to było po prostu tak wielkie zaskoczenie, jak się okazało, że jest taka sytuacja, że ja po prostu złapałem się za serce i pomyślałem o mój Boże, to nie koniec, to połowa. I, Boże. Znaczy się nie warto na przykład sobie zrobić tak ciągle na przykład dobre decyzje robić, które jak dobrze pamiętam dobre decyzje zazwyczaj niosą za sobą koszta, a złe napełniają nasz skarbiec. No tak, inaczej, może inaczej. W trakcie gry nie mamy innego tego, nie mamy innego wyboru jak po prostu pewne zobowiązania poczynić i później możemy albo je złamać albo no jakoś, jakoś w nich wytrwać. I tutaj to trzeba wtedy właśnie własną pracą jakoś tam kompensować. A czy na przykład zbieranie dużo kasy się opłaca? Zdecydowanie. No każdy chce mieć dużo kasy. To zapytanie. No. <śmiech> <śmiech> Ale wiesz, to jest Facebook. to nic nie wiadomo. To znaczy, że trochę absurdalne wydaje mi się ogólnie system ekonomiczny po raz kolejny, ponieważ no jest, są te wspaniałe kombosy i striki, więc no jeżeli uda nam się doskonale uformować 10 ciast pod rząd za trzecie ciasto dostajemy 3300 złotych monet. <głosy> Także no, no, są, są pewne dziury że tak to ujmę ale ogólnie gra bardzo fajnie się broni jeżeli chodzi o to całe która była tak głośno zapowiadana. Bo jeszcze takie mam pytanie bo z czego to pamiętam w dwójce chyba, tylko, nie tylko jednym przyciskiem można było atakować a w trójce podobno się tylko jednym przyciskiem atakuje. Nie, i w dwójce i w trójce atakuje się trzema klawiszami i y gra jest odpowiedzialny za broń palną. X nie bo słyszałem o takim spłyceniu, że teraz wystarczy maszować jeden przycisk i można tą grę przejść. No, w dwójce wystarczyło maszować B, jeżeli chodzi o magię i wszystkie się i tak zabijało, ale to nie o to chodzi, bo system walki naprawdę fajnie się zmienił i jeżeli chcemy go wykorzystać faktycznie, się trochę pobawić, no to nie ma innej opcji, jak się rzeczywiście go nauczyć. Mhm. Także to, to akurat Dziękuję. jest takie... Połowicznie prawdziwe, no bo mówię, że można, oprzem, ale co to za zabawa? No, a powiedz jeszcze, dlatego że wiemy oczywiście, że wszystkie największe gwiazdy angielskiego kina podkładały tutaj swoje głosy. Tak. No i jak to jest z tą oprawą audiowizualną? Ja jestem zachwycony oprawą audiowizualną. Ale bazie, ten... tą. To znaczy, tą wiesz, jest, jest tak, że po prostu Fable 2 według mnie działało w rozdzielczości 480p, podbitej do jakiejś tam ludzki, ludzko wyglądającej, natomiast tutaj faktycznie widać, że to jest 720p. Fakt, faktem, Aliasing zżera to grę kompletnie, i w niektórych miejscach po prostu można się złapać za głowę, bo to nie przypomina czegokolwiek, co wyszło na obecną generację konsol. Natomiast jest, są już naprawdę bardzo fajnie niedopracowane modele i granie kuje w oczy tak jak dwójka. Do tego jest ten przecudowny po prostu, absolutnie genialny system miękkiego oświetlenia usprawniony z dwójki, w którym ja się po prostu zakochałem od pierwszego wejrzenia i do tej pory, jak mam zły humor, to sobie włączam Knotle Island. Idę po prostu sobie popatrzeć na, na to, jak słońce się przebija przez, przez e, ośnieżone szczyty. Natomiast... E, no. System cieniowania jak zwykle na Xboxie, po prostu wygląda to tak jak gdzieś na, na ziemi spadło trochę zarostu ogolonego, ale to już jest tak naprawdę norma, do której trzeba było przywyknąć. A jeżeli chodzi o samą oprawę audio, muzyka jest bardzo podobna do tej z dwójki, co mnie ogromnie cieszy, bo bardzo mi się na, na, naprawdę podobało do tego stopnia, że po prostu kupiłem sobie tą muzykę, żeby jej słuchać w wolnej chwili. Eee, natomiast jeżeli chodzi o głosy, postaci, no to są genialne. Absolutnie. Steven Fry po raz kolejny w roli Rivera to jest absolutne mistrzostwo świata, z tą intonacją, z tą po prostu taką wredotą ukrytą, szyderstwem. Coś pięknego po prostu trzeba usłyszeć. John Cleese z kolei jako nasz lokaj, wiecznie obecny, no to jest po prostu John Cleese, nic więcej nie trzeba mówić. I ważne jest też to, że nasz bohater w końcu coś mówi, a nie tylko robi miny i myśli, że jest fajny. A gra jest spolszczona, Znaczy w sensie z napisami polskimi, czy nie? Napisy są, niestety, ja, ja po prostu, jak to określił nasz redakcyjny kolega WW, jestem hejterem języka polskiego i w sytuacji takiej, gdzie mam po prostu Johna Cleesa i tak dalej, to jednak nie chcę patrzeć na jakieś kwiatki tłumaczone nawet, jeżeli chodzi o słupy, także po prostu ja mam po prostu odpaloną wersję czystą angielską i tego się trzymam. Ale te napisy są, tak? Sobie napisy są jak najbardziej. Mhm, Okej, okay. no dobra. To, to tak że... na koniec jeszcze powiedz, Piotrek, polecasz czy nie polecasz? Ja zdecydowanie polecam, ale mówię, że ja jestem po prostu zakochany w angielskiej kulturze i pojawienie się Stephena Frya i Johna Clisa to jest coś Ach i och. Podoba mi się też przede wszystkim to, że jest znacznie większa domieszka z Team Panku niż w poprzednich grach serii Fable, co też naprawdę rzutuje na atrakcyjność przynajmniej dla mnie i no. No jest po prostu lepiej. Jest lepiej mimo tego, że momentami jest gorzej. No. <śledzianie> Bardzo jasno nam wytłumaczyłeś Jakby nie patrzysz, nie mniej zapraszam Polecam Piotr Modzelewski <laughs> Dobrze e, Dziękujemy ci bardzo A może jeszcze jakąś wstępną ocenę bym powiedział, czy, nie? czy nie, mm, nie? trzeba? No może To recenzję może... napisz może i to no jest. No właśnie, to ocenie. będzie w, albo w review kaście Albo, albo w recenzji pisanej albo w No innym. dobrze, dobrze, niech wam będzie No no. no, to no A część swoją powinność no tak, czyli gadaj, a my się wyłączymy. Mhm. Tak na szybko. No dobrze, miałem akurat okazję ostatnio, bo nie wiem, czy zauważyliście wszyscy, ale ostatnio mam wielką e, manię na kupowanie gier z PlayStation Network. Zauważyliśmy. Tak. Nie, ja nie byłem na PS3 od pięciu dni, więc nie mam pojęcia. Ja nie byłem okay. dłużej, ale z tego, co, co Filip nagrywa, to, to już wiem. No właśnie. Okay. E, tak więc złapałem za absolutny klasyk. E, i była akurat do kupienia w bardzo przystępnej cenie. Monkey Island, złotych. Monkey Island, e, no właśnie, jakiś Ultimate Edition czy Special Edition, <laughs> e, gdzie po prostu mieliśmy do czynienia z wersją, e, odświeżoną wersją pierwszej i drugiej części gry. I kurczę, no zakochałem się w tej grze na nowo. E, nie wiem, czy ktoś z was w ogóle... Tutaj w naszej redakcji miał okazję pograć manikę. Tak, jednym? ja grałem w Dymówkę, nie wiem w Demówkę, czy to było na, na PS plus było, coś do pobania tam, czy nie? tak pomóż? Nie wiem, nie wiem. Coś tam chyba było, nie wiem, czy to był właśnie, ale chyba to było. A, czy jakiś, nie wiem, czy to czasem jakiś dodatek nie był, no ale dobra, mniejsza. Coś tam było, bo, bo, bo ja grałem i właśnie tak gra się zdziwiłem, jak powiedziałeś, że. Że Cię zachwyciła, bo to jest dla mnie granie w taką grę na padzie i na konsoli jest trochę pomylone, ale dobra. No, ja się zgodzę. No dobrze, no to ja powiem tylko tak, że generalnie <grym> nie gram groń. w tą grę. Nie gram w tą grę dla, dla sterowania, które rzeczywiście na początku troszeczkę mnie zdziwiło i też byłem tak no, zatrwożony, bo jednak to nie jest to samo co sterowanie myszką. Ale da się przyzwyczaić, jest na pewno dużo lepiej niż przyzwyczajenie się do FPS-ów. Oh, to... yeah. O, a, tak, tak. Yeah. Nie, choć mi to. To jest jakby z PC-ta na konsolę, że dużo dłużej e, zajmowało mi na przykład uczenie się grania w FPS-y niż, niż e, opanowywanie. Yeah. No i co? Dla ciebie sterowanie strzałeczką było trudniejsze niż, niż sterowanie karabinem. Znaczy, ja się to przestawiłem na, na granie padem w FPS-y. O, o to mi chodzi. I, tak. Bo więcej teraz nie umiem na komputerze grać w FPS-y tą myszką. To mi to jest dziwne. Okay. Jakieś tak za bardzo precyzyjne. <śmiech> dobrze, kontynuując i wracając do um, Secret of Monkey Island. E, jeżeli chodzi o tą grę, to tutaj Gram Jazdy klimatem. Mamy oczywiście nową grafikę, taką bardzo ładnie zrobioną, komiksową. Mamy fantastycznie dobrane głosy. I można ją przedstawić e, na tą starą. To do tego chciałem dojść, dzięki Tomek, że nie dajesz mi dokończyć tego, co mówię. E, no i oczywiście możemy właśnie w każdej chwili zmienić na starą grafikę, za co zresztą dostaje się trofeum. E, I jest naprawdę super. No Jeżeli ktoś chce grać w starym, dobrym, oldschoolowym stylu, no to włącza sobie... W każdej chwili przycisk select, select naciska i wracamy do starych zamieszłych czasów, kiedy um, muzyki prawie w ogóle nie było głosów w postaci, tym bardziej i po prostu skupiamy się na pokazywanym nam na ekranie tekście. Albo możemy grać w wersję nowszą, która no oczywiście mi bardziej przypadła do gustu, w której mamy, tak jak mówię, komiksową ładną grafikę, fantastycznie dobrane głosy i dokładnie ten sam klimat. Bo nawet często dla porównania zmieniłem sobie tą grafikę, żeby porównać jak zmieniły się niektóre lokacje i o dziwo, nie zmieniły się one w tak drastyczny sposób, jak można by się tego spodziewać. Są po prostu dopasowane do dzisiejszych standardów. Odświeżone. Ale odświeżone, dokładnie tak. Nie ma tam nic pozmienianego w jakiś diametralny czy drastyczny sposób. No cóż, nie ma tutaj sensu trochę opowiadać o, o samej historii. Jeżeli chodzi o Monkey Island, to mamy głównego bohatera, który bardzo, gaja Brushwooda, który bardzo chce być piratem, ale no właśnie, jak ma zostać piratem, to już e, ta, ta, ta kwestia należy do nas I, i, i jak to wszystko tam rozwiążemy, no to, to już e, każdy z nas z osobna musi się przekonać. E, no a o drugiej części nie chcę opowiadać, dlatego że po prostu będzie to ogromny spoiler w porównaniu do pierwszej, więc ci, którzy nie grali, to będą mieli z, zniszczoną całkowicie zabawę z gry, więc nie będę mówił. Ale powiem tylko tyle, że dla samego klimatu, naprawdę, dla tego prawdziwego, oldschoolowego klimatu czystej przygodówki warto jest zainwestować w ten tytuł i mimo wszystko warto jest zagrać w niego na konsoli. Dlatego, że to naprawdę porządny kawał kodu i tak dobrej gry, z tak dobrą historią, z tak prześmiesznymi dialogami no nie było już od dobrych kilku lat. Zarówno na konsolach, jak i na PC-ach. I Heavy Rain może się schować. O no, co ty mówisz? Patchał. No a jednak, a jednak jaki bzdury mnie tu kadasz No, to co? jeszcze tylko tak napomnę, że, że, że Monkey Island jest jeszcze do, do, do, do zagrania na iPhone, jeśli macie ostatnio o, była, była. Możesz ostatnio była promocja nie. i jest nie wiem czy, czy jeszcze jest obecna, teraz kosztuje 2,39 euro, także Także tam tak samo można sobie tą grafikę przekręcać i gra się o wiele lepiej niż na padzie, moim zdaniem. To tyle. O Jezu, ale się gra wygodnie Kto chce grać wygodnie um, No dobrze, to tak. To tyle na dzisiaj, jeżeli No, no czy się, czekaj, czekaj, czekaj. Nie, nie? nie? nie? Mam ja? takie jeszcze jedno nie? pytanie, o! jeszcze nie. Grał ktoś oprócz mnie, oczywiście, bo swoje wrażenia opublikowałem w demo Need for Speed'a, tego najnowszego. Owszem. Owszem. Możesz powiedzieć, co o nim sądzisz? jestem ciekawy Jak najbardziej twojej. mogę powiedzieć, co o nim sądzę. Uważam, że model jazdy jest bardzo fajny. Uważam natomiast, że w Criterion Games się za dużo pozmieniało i za design gameplayowy odpowiada jakiś idiota, bo pytam się, co to za obyczaj jest wykrajanie manualnej skrzyni biegów z gry. To jest po prostu coś takiego, że napisałem do Polarosa z Criterion Games, czy tak jest w pełnej wersji gry. Bo jeżeli tak jest, to ja chromolę i anuluję preorder. Bo przepraszam, ale samochodówka bez manualnej bez skrzyni biegów to jest jakiś niegrywalny krab. Ja po prostu bojkotuję tytuły tego typu. I ponadto, no. Aaa, po prostu, a czy w Bellaucie tak? Nie, w Burnout nie było manualnej, nie było manualne i też płakałem w związku z tym. bo, no bo z tego to jest czasu taka ja gra, no bez przesady, no to nie jest. Ale nie, symulator. słuchaj, Burnout a Need for Speed to są dwie zupełnie różne rzeczy dla mnie. I wybacz po prostu, ale z ta wykrojona skrzynia biegów, to jest jakiś żal. Bo w Burnoutcie rozumiem, że jadę po mieście, jadę tak szybko, że mam właśnie 16 bieg włączony, bo się kiedyś naliczyłem 16 biegu. Ale w Need for Speedzie to po prostu nie ma takiej opcji. Aha. No ale to jest. Ta część jest czystą grą arcadeową. Ale który nie był poza piątką? Nie powiesz mi, że... No, to ale taki czysty arcade'owy to jest ścigać. Zresztą, czego się spodziewałeś po, po, po, po twórcach Burnouta? Przecież wiadomo, że wytnął wy z biegów i to będzie taki Burnout, nie, nie tylko było, że... Wiadomo, pod innym... to... No, ale Czł czt, można się tego było spodziewać. Ja jestem srogo zawiedziony i mówię, że czekam na odpowiedź od Polarosa, bo A, to jest to jakiś, jakiś po prostu jeden wielki żal. To go zapoś do następnego podcastu. No tak, już widzę po prostu, jak on mi się przego do roboty. Może nie ma. A jak z tym takim czuciem prędkości? Bo ja zapomniałem o tym dodać, ale tak naprawdę grając w to demo, tak naprawdę nie czułem tego, że jadę szybko, że, że kogoś zaraz rozwalę grając policyjnym wozem. Po prostu żadnego fanu z tego nie było. A to nie, to ja z kolei byłem zachwycony. Mi się bardzo podobało. Bardzo mi się podoba to, jak jest wykonana struktura asfaltu i jak szybko miga nam przed ekranem. Tak, w ten ząbkowaty sposób. To może u ciebie. No, może u... Tak, Bo demon nie miała aliasingu, tak. No może miałeś wyłączony, nie wiem. Od kiedy to można włączyć i wyłączyć aliasing na konsoli? No nie wiem, jak masz custom firmware. Nie że tu jest w sobie oczywiście. Nie wiem, nie wiem, do czego ty się czepiasz. Mi się na przykład podobało. Nie wiem, dla mnie obrzydliwie to... wyglądało. No dobra, panowie, to co? Rozumiem, że zakończyliście kwestię Need for Speeda. I czekamy do premiery, albo czekamy na odpowiedź mailową. Tak, Od... czekamy Od... na, nie, nie mailową, na PlayStation Network. Na PlayStation Network. No tak. Dobrze. W takim razie e, kończymy dzisiejszy podcast. E, dziękujemy wszystkim za odsłuchanie. No i oczywiście prosimy Was o komentarze i o, o opinie na temat zarówno gier, jak i tematów dzisiaj poruszanych. No i mamy nadzieję, że wywiąże się jakaś ciekawa dyskusja w komentarzach. być może Jak samym... zawsze. No, jak zawsze. <grym> a, a, a Kali, proszę, a reszta świata. <grym> na, na który oczywiście zapraszamy. Eee, I oczywiście stay tuned e, for video. I... more. <grym> oh, for No, videocast. No. Więc mam nadzieję. Raczej że... ten podcast, który jeszcze się do tej pory nie ukazał. Oczywiście. I ten, który dzisiaj zapowiadaliśmy, więc mimo nadzieję. Ale o co wam że... chodzi, Boże? Boże, boże, boże, dobrze, boże, dobrze, boże, już, boże, ale, jesu, oh, można. No, <laughs> żegnamy, cześć, Hello, cześć, Papa, pa, pa. hej.